Dobra, miejmy to już za sobą. Jest 16 września 2019 roku, godzina 23.30 czasu irlandzkiego. Nie tak całkiem dawno nagrałem audycję o tym, że podcast profesora Leniucha będzie w nowej formie, lżejszej, takiej rozkminkowo-pogadankowej. I taki był plan. Z tym, że jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy z jednego, w czasie, gdy podcast profesora Leniucha był uśpiony od prima Prylis, naprawdę dużo się zmieniło. Ruszyłem pełną parą z bezmontażu, bez cenzury, a dodatkowo uruchomiłem telegramową grupę pod właśnie tą nazwą. I tu cała sprawa się w zasadzie zaczęła i też tutaj mogłaby się skończyć. O co chodzi? Chodzi o to, że w bezmontażu, bez cenzury, gdy przygotowuję audycję, to są one dopracowane, sprawdzone, są spot, spontaniczne, ale żeby nie było wstydu, też się do nich jakoś przygotowuję. Sprawdzam materiały, jakieś źródła, do których później udostępniam linki. Po prostu nie chcę wtopy. Tylko drugą stroną medalu jest to, że myślałem, że lekkie tematy, które nie weszły do bezmontażu, bez cenzury, wejdą do podcastu profesora Leniucha, ale to się niestety nie sprawdziło. Ja już wam wytłumaczę dlaczego. Otóż wszystkie luźne tematy na bieżąco lądują na telegramowej grupie bez montażu, bez cenzury. I tak sobie je tam obgadujemy. I co jest najlepsze, nie są to tylko moje tematy, ale tutaj dodam, że są to tematy przede wszystkim innych użytkowników. Spędzamy tam codziennie od kilku, kilkunastu minut, czasem do kilku godzin, rozkminiając sobie to, co mamy akurat na tapecie, co nam wpadło na grupę. I to jest super, bo o ile sam podcast profesora Leniucha ma bardzo fajne statystyki odsłuchań, to jest tylko jednokierunkowym nadawaniem moim do Was. A zupełnie nie o to mi chodzi. Ci, co są ze mną od początku, wiedzą, że... Zawsze marzyłem o kooperacji z, z słuchaczami i właśnie na telegramowej grupie ona zaistniała. Powiem wprost, to nie jest pryma aprilis. to nie są żarty. Kończą z projektem, jakim jest podcast profesora Leniucha, tu i teraz. Naprawdę, na 100%, na serio, to jest koniec. Mam krono słuchaczy tutaj, którzy sobie zasłużyli na to, bym chociaż się w ten sposób do Was odezwał, Was o tym poinformował. Oczywiście. Ale prawda jest taka. Dziesięciu srok za ogon nie złapią. Doba ma 24 godziny, tydzień ma 7 dni, a miesięcy w roku jest nieubłaganie 12. I nie dam rady tak po prostu po ludzku robić kilku projektów na raz. W audycji na prima Aprilis zaprosiłem Was do bezmontażu, bez cenzury. Sporo osób przyszło, bardzo to doceniam, dziękuję i fajnie, że jesteście, ale coś czuję, że jeszcze nie wszyscy. I właśnie dlatego jeszcze raz, ten jeden, jedyny, ostatni raz, tak na sam koniec, chciałem Was poprosić i zaprosić: dołączcie do Bezmontażu Bez Cenzury. Również zapraszam do telegramowej grupy Bezmontażu Bez Cenzury, zarówno do projektu, jak i do telegramowej grupy linki znajdziesz na stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com Mam na bezmontażu, bez cenzury, długoterminowy plan i bardzo się ucieszę, gdy do nas dołączysz i będziemy go wspólnie realizować. I żeby nie było niedomówień i jakichś tam gdybań, pod tym nagraniem wyłączam opcję komentarzy. Dzięki za te wszystkie wspaniałe chwile. Jak to wszystko się zaczęło jeszcze w nocnym radiu, teraz bez montażu, bez cenzury jest częścią radiakontestacja.com. I jeszcze raz, zapraszam do kliknięcia w link w opisie lub wpisania w przeglądarkę adresu wiejaczka.com i dołączenia do grona słuchaczy, bez montażu, bez cenzury. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia w bezmontażu, bez cenzury, w każdy piątek o godzinie 21 czasu polskiego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej.